A tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Kruche zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie, wystawione na próbę po izraelskim ostrzale Libanu, Iran ponownie zamyka cieśninę Ormus. Kolejna odsłona sporu o Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie, których ślubowania nie przyjął prezydent, sami organizują dziś uroczystość. Śledczy biorą pod lupę doniesienia o zonda Krypto. Premier zarzuca politykom opozycji powiązania z giełdą kryptowalut. trwa zawieszenie broni i przygotowania do rozmów pokojowych. W praktyce na Bliskim Wschodzie nie milkną działa. Pewne jest, że negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem mają rozpocząć się w sobotę w Islamabadzie. Od wczoraj obowiązuje pozorny rozejm, który łamany jest jednak przez Izrael i Iran, a w ostatnich godzinach rakiety z terytorium Libanu wystrzelił też Hezbollah. Ponownie całkowicie zamknięta została też kluczowa dla światowego handlu ropą ciśnina Ormus i to mimo amerykańskich zapewnień, że, że żegluga odbywa się swobodnie. Niezależnie od wyniku sobotnich rozmów. Stany Zjednoczone ustami swojego sekretarza wojny Pita Hekseta zapowiadają, że nie wycofają się z regionu zostaniemy tam, nigdzie się nie ruszymy dopilnujemy, żeby Iran zastosował się do zawieszenia broni a potem w końcu, żeby zasiadł do stołu negocjacyjnego i zawarł umowę zatem pozostajemy na miejscu, będziemy gotowi i czujni nasze wojska są gotowe do obrony gotowe do ataku, gotowe do wznowienia działań w każdej chwili kolejną sporną kwestią jest Liban Izrael twierdzi, że rozejm nie dotyczy tego kraju Tel Aviv dał temu wyraz atakując wczoraj 100 celów jak twierdzi, powiązanych z Hezbollahem skutkiem tego ostrzału była śmierć ponad 250 osób i obrażenia ponad tysiąca zdaniem Teheran no te ataki stanowią złamanie postanowień zawieszenia broni. Złożą ślubowanie, ale nie w pałacu prezydenckim, a w Sejmie. Czworo sędziów w Trybunału Konstytucyjnego, którzy dotąd nie złożyli przysięgi, bo nie doczekali się zaproszenia od Karola Nawrockiego, wprowadza plan B. Sami wysłali do prezydenta zaproszenie na uroczystość, która odbędzie się dziś wczesnym popołudniem w sali kolumnowej. Taka formuła to łamanie konstytucji, odpowiada szef Kancelarii Głowy Państwa, a rząd te twierdzi, że to jedyna możliwość, by Trybunał rozpoczął pracę. Rzecznik rządu stwierdził, że to jak będzie zorganizowane ślubowanie sędziów nie jest kompetencją Rady Ministrów. Dodał, że najprawdopodobniej żaden przedstawiciel rządu nie weźmie udziału w uroczystości. Adam Szłapka dodał, że Karol Nawrocki nie zrealizował swojego konstytucyjnego obowiązku. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Ich obowiązkiem jest złożenie ślubowania, a obowiązkiem prezydenta jest przyjęcie tego, tego ślubowania. Jeżeli prezydent tego nie robi, to wystawia sobie najgorszą możliwą opinię. Senator PiS Aleksander Szwed twierdzi, że bez obecności prezydenta ślubowanie będzie nieważne Sejm nie może odebrać ślubowania od sędziów. Jest to prorygotywa prezydencka, która strona rządowa pomija, i uważam, że no jest to jednak niewłaściwe. Zgodnie z przepisami, ślubowanie powinno zostać przyjęte niezwłocznie po powołaniu sędziów. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Jest ruch prokuratury w sprawie giełdy Zonda Krypto. Jak informuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, śledczy zbadają, czy działa ona prawidłowo. Od kilku dni media donoszą o problemach tej platformy. Jej użytkownicy zgłaszają trudności z wypłatą środków, o czym informowały Money.pl i Wirtualna Polska. A premier Donald Tusk zarzuca politykom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 Twierdzą, że zawetowana przez prezydenta ustawa o rynku kryptoaktywów nie miałaby żadnego związku z obecną sytuacją giełdy Zonda Krypto. Takiego zdania jest między innymi poseł Zbigniew Kuźmiuk jest elementarnie nieuczciwe. Politykę promowania prowadzą firmy w bardzo różny sposób i z tego co się orientuję, tutaj nie było klucza politycznego, tylko bardzo hojnie sponsorowano bardzo różne przedsięwzięcia. Głos zabrał także Przemysław Wipler, który według premiera za pośrednictwem fundacji Dobry Rząd korzystał z finansowania zonda krypto. Sugestie formułowane przez szefa rządu nazwał insynuacjami i zagroził premierowi pozwem. To są aktualności jedynki. W nich mrągowo i gruźlica w jednej ze szkół. Zakażenie wykryto u dwóch dziewczynek, które wcześniej miały kontakt z chorą nauczycielką. Trwa badanie około 200 dzieci, które zetknęły się z osobami zakażonymi. Przekazała nam konsultant wojewódzka w dziedzinie chorób płuc dzieci z Olsztyna dr Edyta Szynkarczuk.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 Rafał Bałan zapraszam na wiadomości sportowe. Barcelona przegrała z Atletico Madryt 0-2 w pierwszym spotkaniu ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszej połowie na boisku przebywał napastnik Barcelony Robert Lewandowski. W innym wczorajszym meczu Paris Saint-Germain pokonało Liverpool 2-0. Rewanże 14 kwietnia. Piłkarze górnika Zabrze zostali pierwszymi finalistami Pucharu Polski. W meczu półfinałowym górnik wygrał na wyjeździe z występującym na czwartym poziomie rozgrywkowym. Zawiszą Bydgoszcz 1-0. Dziś o awans do finału zagra raków Częstochowa i GKS Katowice piłkarki ręczne reprezentacji Polski wygrały na wyjeździe ze Słowaczkami 34 do 21 w spotkaniu grupy pierwszej Pucharu Europy, aż 11 bramek dla biało-czerwonych zdobyła Magda Balsa.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 W tabeli prowadzi Norwegia przed Rumunią i Polską. Tymczasem piłkarze ręczni Industrii Kielce odpadli z Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu Barażu o ćwierćfinał Industria zremisowała z pikiem Szeged 32-32. do 32. W pierwszym meczu zespół z Kielc przegrał 23-26. do 26. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Monte Carlo. W meczu 1-16 finału wygrał z Węgrem Fabianem Maroszanem 6-2-6-3. Następnym rywalem Polaka będzie reprezentant gospodarzy Monakijciek Valentem Vacheron. Rosyjski Komitet Olimpijski poinformował, że wypłaci odszkodowania 116 sportowców, których nie dopuszczono do udziału w tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Zawodnicy z rosyjskimi i białoruskimi paszportami zostali wykluczeni z wielu międzynarodowych zawodów od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Jedynie 13 rosyjskich sportowców uznanych za niepopierających działań wojennych mogło wystąpić w Mediolanie i Kortinie.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 To będzie pochmurny czwartek. Na południowym wschodzie może padać deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni na wschodzie, przez 7-8 w centrum, po 11 na zachodzie. Odczuwalna będzie niższa, a to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.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 Autopromocja. Polski Radio. Program pierwszy, 14 minut po godzinie szóstej. To ponad jeden z najlepszych utworów do samochodu. Sygnały dnia. chociaż tytuł taki se. 15 minut po godzinie 6 i czwartek, 9 dzień kwietnia, 99 dzień roku, do końca roku 266 dni. Słońce wzeszło przed piątą, dokładnie piątej przed szóstą. O 5.53 zajdzie o 19.24, zatem dzień potrwa 13 godzin i 31 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 16 minut, a dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 49 minut. Imieniny obchodzą Achacja, Achacy, Celestyna, Demetria, Demetriusz, Dobrosława, Dominik, Duszan, Eupsychia, Eupsychiusz, Franciszek, Heliodor, Hilaria, Hilary, Hugo, Innocenty, Kasylda, Maja, Marceli. Maria Prochor Reginald, Wadim, wszystkiego dobrego. I niechże się Państwu darzy Jak to było w tym wierszu, Biega Krzyczy, Pan Hilary, gdzie są moje płyty stare, płyty CD i kasety. Tego nie ma już niestety. No, może nie wszyscy, ale większość z nas już nie ma. No, nie ma, ale wspomnienia pozostały. Walkmana korzystałem. Przedtem z rodzicami do jakichś znajomych, to sobie zakładałem na uszy i nie musiałem słuchać tych wszystkich rzeczy i, i to było fajne. A dyskmana może pani miała? A tak, miała. A ja to miałam wieżę, gdzie płyty się wkładało. Można też coś było na tej kasecie sobie nagrać magnetofonowej z radia. Z radia, powiada pan. No, gdyby nie polskie radio, to nic byśmy sobie nie nagrali, a tak to nie dość, że nagrali, to jeszcze w stereo. Test kontrolny przeznaczony dla sprawdzenia prawidłowego działania odbiorników stereofonicznych. Kanał lewy. Kanał prawy. Słynny kontrolny test stereo. Pytanie, kto nagrywał na przykład Republikę z radia? I tak się właśnie składa, szanowni państwo, że właśnie na dniach ukazuje się, a w zasadzie już się ukazało, już można kupić w najlepszych sklepach muzycznych, w tak zwanej przedsprzedaży. Najnowsze wydawnictwo Republika przy współpracy Agencji Muzycznej Polskiego Radia na nośniku, uwaga, Super Audio CD, to nie rada gratka dla audiofila. Do zdobycia ta płyta dziś w sygnałach. Proszę nadstawiać ucha. A tak wracając do meritum, to na czym państwo tej muzy słuchali? Pytanie, czy ktoś ma jeszcze w domu, czy ktoś się może pochwalić jakimś starym jabłnikiem albo czy ktoś ma jeszcze starego, poczciwego kajtka w domu? Proszę dać znać. Wojciech Konieczny, senator Lewicy, był wiceminister zdrowia, będzie naszym gościem w rozmowie dnia o 7.15, godzinę później Andrzej Śliwka, poseł PiSu, a rozmawiać będzie Agata Kondzińska. Ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam, a to nowość Sydney'a Polaka razem z panem, a w zasadzie z ojcem i synem.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 Jestem z Polski, czyli nowe nagranie Sydney'a Polaka. To takie wspólne nagranie razem z ojcem i synem. Jak wspomniałem, ojciec to Jan Benedek, a syn Gabor Benedek. 21 po szóstej. Polskie Radio. Jedynka. No, ewidentnie numer inspirowany rokiem lat 80. Jestem z Polski, Sydney Polek. No i teraz lata 80. i 90. Jeśli nam się z czymś kojarzą, to pewno, na pewno ze sprzętem muzycznym. Wielu z nas chodziło wtedy z walkmanami, później z dyskmenami. Po ulicach kasety, płyty CD miały wtedy takie fizyczne książeczki z rozpiską piosenek. To oczywiście oryginalne, bo pirackie to niekoniecznie. Czasami też pojawiały się teksty tych piosenek albo zdjęcia danego ze no to już był taki wypas, taka książeczka składana w kasecie na przykład. A dzisiaj wszystko mamy w formie cyfrowej. Mamy portale streamingowe, na których można słuchać muzyki i pewnie trochę tęsknimy za tym, co było. Tęsknimy? Muzyka jeszcze nie tak dawno nie była tak dostępna jak teraz. Lata 90. -te i wczesne lata 2000 to przenośne odtwarzacze, do których wracamy z sentymentem. W domu kasetowy, magnetofon. <śmiech> tak, MP3, później czwaki, piątki. Chyba miały jakąś tam swoją pojemność, ale no zawsze trzeba było gdzieś tam mieć, no i przede wszystkim był przewód, tak? Chyba z przewodu nie można było wyjść. A diskmana może pani miała? A tak, miałam. A ja to miałam wieże, gdzie płyty się wkładało. Jak głównie to składane lubiłam bardzo słuchać, albo muzyki pop, to ja miałam ponapisywane po prostu flamastrem na tych płytach. I czego pani słucha? Jakie pani miała kasety? Oj, różne. Przede wszystkim Edyty Górniak, Natalia Kukulska, Anna Janter miałam nawet kasetę. Bardzo fajnie, ale czasami kasety się wciągały już. A teraz to jest internet, to jest o wiele lepiej. Teraz nie trzeba zgrywać muzyki sobie. A do MP3 to zgrywało się muzykę. Wielka rewolucja to z jednej strony pojawienie się słynnego iPoda, no i oczywiście różnych innych producentów, odtwarzaczy MP3. Krzysztof Kuźmicz, Aga Akademia Leona Koźmińskiego. Mogliśmy wtedy zobaczyć mnóstwo osób z tym sprzętem na ulicach, którzy gdzieś poodkładali te swoje walkmeny, swoje diskmeny do szuflad, a właśnie zaczęli korzystać z tej cyfrowej formy. No a obecnie te odtwarzacze też są nadal produkowane, ale jednak muzyki słuchamy ze streamingów, więc wracam do telefonu jako podstawowego urządzenia, z którym poruszamy się wszędzie i z muzyki za jego pomocą też Korzystamy. Krzysztof Kuźmicz po zajęciach ze studentami gra w zespole. Również korzysta z dawnych oldschoolowych już narzędzi do odtwarzania swojej muzyki. To takie urealnienie tej cyfrowej formy do wariantu fizycznego. I rzeczywiście zespół, z którym tworzę muzykę, no ostatnią naszą najnowszą płytę wydaliśmy w trzech formatach. Jest to oczywiście płyta winylowa, jest płyta kompaktowa, ale jest też kaseta magnetyczna to Fanowa i mej ucieszę. Coraz więcej osób również pyta o ową kasetę gdzieś informując, że specjalnie wydobyli na przykład Walkmana, który w szafie przez lata zalegał, a teraz mają okazję do posłuchania nowej także kasety magnetofonowej. Z Walkmana korzystałem. Przyszedłem z rodzicami do jakichś znajomych, to sobie zakładałem na uszy i nie musiałem słuchać tych wszystkich rzeczy i, i to było fajne. Można też coś było na tej kasecie sobie nagrać magnetofonowej, z radia i odsłuchać. Czatowałem na jakieś piosenki. Co nagrywałem? Jedną siemel nagrywałem. Dostępność muzyki była dość trudna. Stacje radiowe emitowały całe albumy. Muzyczne to się obecnie nie zdarza i wówczas można było właśnie upolować coś za zachodniej granicy i zarejestrować na kasetę magnetofonową, a te kasety jeszcze dodatkowo później się kopiowały. Sprzęty, z których kiedyś korzystaliśmy do odtwarzania muzyki, miały z pewnością coś, czego nie ma żadna dzisiejsza aplikacja w telefonie. Komórka jest do wszystkiego wszędzie i to nie jest całkowicie odcięcie mi się wydaje, bo jak sobie włączę teraz na Spotify i mam słuchawki, to w każdym momencie ktoś może mi zadzwonić, może mi uderzyć w jakiś SMS czy coś innego, a na walkmanie, no to puszczam jakby idzie tylko to. Mam taki czas z muzyką dla siebie a nie muzyka jest, ale za chwilę coś może innego mi wpaść ważniejszego. Wernika Puszkar pytała o nośniki, o ten sprzęt muzyczny, ten sprzed lat. To jest bardzo dobry pomysł. Słuchawki na uszach u znajomych, żeby nie słuchać żartów wujka. E, ciekaw jestem, jakby młodzi zareagowali. Muszę dzisiaj sprawdzić na swoich. A wiesz, że twój tatuś przewijał kasety na ołówku w szkole? <grym> Tato... Can you see? radio. Program pierwszy i sygnały dnia 22 139 A ja, witam. Mi jeszcze po dziadku został Grundik, na którym on słuchał Jesienne Róże Mieczysława Foga. Jesienne Róże, Róże smutne herbaciane. No i tak dostałem w spadku, sprzątam, czyszczę, pucuję go i jeszcze mi służy. Pozdrawiam serdecznie. Stary, poczciwy Grundik. I jaka piękna historia. <śmiech> piękna. I jak pięknie podłożyłeś <śmiech> też. To, o, tym, o tym nie mówimy, to tak jakby się człowiek za, zachwycał. Panie kierowco, ale pan pięknie wrzuca <laughs> biegi, prawda? Nie, ale, pana, ale to, to też jest sztuka. Ej, można różnie, można, no, można pięknie wrzucić jednak. jedynkę i no. trzeba nawet. Tak. trzeba, po prostu bo od, czego, bo od czego zaczynamy jazdę? Od, od rzucenia jedynki. Ach, no. Nie no. inaczej. No. No, niech... Zamiast się ucieszyć, że Cię chwalę o poranku, wiesz, to naprawdę... Nie, ale to... Dobrze. Słuchajcie. nie potrafi przyjmować komplementów. Nie, nie tak, potrafi, nie. ale Mam też... z tym problem. Rzeczywiście może wybrać się warto do psychologa. Myślę, że warto. Myślę że warto. Z innymi tematami też, też. Nie potrafię przyjmować komplementów. Hmm. No ale Zacią są, in, są inne problemy, o wiele inne, bardziej e, e, Są inne tematy, ważne mm -hmm. tematy, z którymi tutaj przychodzę. Panowie i państwo, zaciągamy kredyty mieszkaniowe na potęgę. Tak chciałam to powiedzieć. Mamy takie najnowsze dane i wynika z nich, że mamy eksplozję popytu na kredyty mieszkaniowe. No, kto zaciąga, kto zaciąga. Są tacy, którzy kupują trzy mieszkania za gotówkę. No, są też tacy. I się za nich nie powinno teraz, państwo wziąć. Ale ja teraz mówię o czym innym. Posłuchaj yy, uważnie Proszę. może. O tym, że w marcu statystyki wystrzeliły i wnioskujących o pożyczkę mieszkaniową było tyle osób, ile ostatnio w szczycie bańki w 2008 roku. To jest trochę niepokojące, bo marzec przyniósł naprawdę y, ogromne wzrosty. W szczycie bańki? W, tak, bańki mieszkaniowej, tak Aha. to się nazywa. W marcu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie ponad 63 tysiące osób. Tak podało Biuro Informacji Kredytowej. To o 72% więcej niż rok wcześniej i o 42% więcej niż w lutym. Co się dzieje? No niestety, y, wynika to też z obawy tego, co się dzieje w Zatoce Perskiej. Mamy pieniądze i chcemy wziąć ten kredyt, bo oczywiście, żeby wziąć kredyt, to musimy mieć też tą e, część stałą i wkładamy te pieniądze, żeby nam nie przepadły. Z tego, e, tak mówią eksperci, że to może z tego wynikać, z takiego niepokoju, ale także niepokoju przed rosnącą inflacją i tym, że stopy procentowe mogą pójść w górę. Tak to wygląda. Bo no, że no to twoje dany. założenie, mamy pieniądze, to, <laughs> jak jesteśmy tu we troje, tak. Któryś pien... z nas na pewno. No, Któreś tak. z nas? No, tak? Statystycznie, statystycznie tak. No Ktoś tak. z tej bańki skorzysta. Jaka to, to bańka? Mieszkaniowa. Tak. We Włoszech bąbel ciepła, a u nas bańka mieszkaniowa. 6.30. Aktualności Paweł Zieliński. Kruche zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie wystawione na próbę po izraelskim ostrzale Libanu. Iran ponownie zamyka cieśniny Ormus. Amerykanie zapewniają, że zapowiadane rozmowy pokojowe się odbędą. Negocjatorzy będą dożyć do porozumienia podczas rozmów prowadzonych za zamkniętymi drzwiami, które rozpoczną się w sobotę w Islamabadzie. Kolejna odsłona sporu o Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie, których ślubowania nie przyjął jeszcze prezydent, sami organizują dziś uroczystość. Jeżeli prezydent tego nie robi, to wystawia sobie najgorszą możliwą opinię. Taka formuła to łamanie konstytucji kancelaria Karola Nawrockiego i opozycja. Sejm nie może odebrać ślubowania od sędziów. Jest to prorygotywa prezydencka. Śledczy biorą pod lupę doniesienia. Zonda Krypto Premier zarzuca politykom opozycji powiązania z giełdą kryptowalut. 450 tysięcy złotych wpłacono fundacji Bigniewa Ziobro. Wpłaty były, ale nie miało to związku z polityką, odpowiadają politycy PiSu. Tutaj nie było klucza politycznego. Gruźlica w jednej ze szkół w Mrągowie. Zakażenie wykryto od dwóch dziewczynek, które wcześniej miały kontakt z chorą nauczycielką. Trwała badanie około 200 dzieci. Większość dzieci jeszcze oczekuje na diagnostykę. Wskaże drogę opowie o eksponatach i zaplanuje całą wycieczkę. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi pojawił się informator AI. To pierwszy taki interaktywny przewodnik w Polsce. Dzień dobry, mam na imię Helena. Jestem wirtualną asystentką. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o siódmej. Pogoda. A dlaczego akurat Helena? A to proszę pana trzeba pytać już w, w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Może jej trzeba zapytać. To Ach. wszyscy pytają o wszystko. E -e -e. No można, a czasem e -e. dostają odpowiedzi e -e. takie. Tylko nie wiem jak nasza e -e. słuchaczka, proszę pana, ma na imię. Ona widzi na własne oczy śnieg. Śnieg? Tak, proszę, proszę pana. Pan. W kwietniu? Tak. Dobry raport pogodowy w Zero, stop, śnieg. Zachmurzenie duże. Wypatruję tylko karen i niedźwiedzi w drodze do pracy. Pozdrawiam. No to proszę uważać na siebie w drodze do pracy. Pani Ania w drodze do? W zasadzie do domu, bo z tego co pamiętam pani zdalnie, ale spacer musi być z rana. Dzień dobry, z tej strony Olsztyn się kłania, Ania i Kabi. No u nas minus dwa, ale słoneczko świecić będzie i jest bezchmurnie i bezwietrznie, więc jest super bo wczoraj żeśmy wymarzli na spacerkach, a dzisiaj może wymarzniemy, ale nas nie wywieje. A nie do końca będzie tak super, bo tego słoneczka tak dużo nie będzie, bo dziś pochmurny czwartek na południowym wschodzie może padać deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem, a w górach nawet i śnieg. I bardzo dobrze. Niech pada, bo tej wody za chwilę się okaże, znowu, że mamy tej wody za mało, za chwilę się okaże, że wciąż mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Na termometrach mało, niewiele są takie miejsca, jak na Podchalu. W tej chwili temperatura Poniżej zera, w ciągu dnia niewiele więcej, bo tylko jeden plus jeden. Na wschodzie 5, 8 w centrum, do 11 na zachodzie wiatr umiarkowany. I jeszcze chwilami się odzywa tu i ówdzie, ale całe szczęście nie taki silny i sobie nie poczyna tak jak w święta. Ciśnienie raz w górę, raz w dół, teraz na barometrach w Warszawie 1009 dziewięć To jest Polski Radio, program pierwszy, sygnały dnia 6:34, zatem sprawdzimy, co wydarzyło się. 9 kwietnia, kalendarz jedynki. Prowadziła dom otwarty, dosłownie i metaforycznie. Pochłaniało ją aktorstwo i życie towarzyskie. Kiedy zaczęła być rozpoznawalna, osiągnęła sukces finansowy, a także ułożyła życie osobiste. Śmiertelnie zachorowała. W 2004 roku zmarła aktorka Daria Trafankowska. Jej kuzynkami były Magdalena Samozwaniec i Maria pawlikowska I Siostry stryjeczne, ojciec Zofii Kossak-Szczuckiej, Tadeusz Kossak. Ten brat, który nie odziedziczył po Juliuszu Kossaku talentu malarskiego, te tradycje pozostały przy Wojciechu i przy tej linii Marii i Magdaleny. W 1968 roku zmarła Zofia Kossak-Szczucka. Powieściopisarka, współzałożycielka dwóch tajnych organizacji w okupowanej Polsce, Frontu Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom Żegota, odznaczona pośmiertnie medalem Sprawiedliwych wśród narodów świata. W 1959 roku urodził się Andrzej Nowak, gitarzysta, kompozytor i producent muzyczny, założyciel zespołu z i współzałożyciel grupy TSA. Zmarł w 2022 roku. Rok 1938. W Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się polska premiera baletu Harnasie z muzyką Karola Szymanowskiego. Niemcy się przygotowywali do wojny, myśmy też się przygotowali do wojny. Wszyscy bez wyjątku prawda, składali dary na Fundusz Obrony Narodowej. W 1936 roku utworzono Fundusz Obrony Narodowej. Belmondo w przeciwieństwie do Delona był aktorem wykształconym w szkole teatralnej, który grał głównie, kiedy był studentem, komedii. I nagle zauważono w nim bohatera kina egzystencjalnego. W 1933 roku urodził się Jean-Paul Belmondo. Francuski aktor znany z takich filmów jak Do utraty tchu, Szalony Piotruś, Człowiek z Rio, Borsalino, Glina czy Łajdak. Zmarł w 2021 roku. Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 23 minuty, godzina 7, dźwiękowych, wspomnień, czar, sprzęty, płyty, kasety. Dzień dobry. Taki jest wielki kult tego streamingu, a mnie zawsze bawi jedno zjawisko, jak się jedzie pociągiem przez jakiś las i nagle wszyscy zdejmują słuchawki. Wszyscy, oprócz mnie. Dlatego, że ja nadal korzystam z fizycznych nośników, albo zgrywam sobie muzykę na plikach. Tak samo w samochodzie. Wolę włożyć płytę w odtwarzać i sterować z kierownicy, nie patrząc na zasięg, niż słuchać ciszy, lub przerywania. A wie Pan jaką ma największą zaletę kaseta? Niezależnie w jaki odtwarzacz się włoży zawsze rozpocznie się w tym samym miejscu. Jest mniejsza, można nią rzucić a jak się porysuje to też będzie dalej działała. To tak jak z filmem na Netflixie, niezależnie w którym momencie się skończy, to odcinek dany albo film, no to potem człowiek odtwarza od tego miejsca, w którym ostatnio zaczął. To ciekawe, o czym pan mówi, rzeczywiście. Dawno nie jechałem pociągiem, więc nie mam takiej możliwości, ale już teraz mogę państwa zaprosić na wyjątkowe, specjalne wydanie sygnałów dnia. To będzie pociąg do... Jedynki prosto z dworca centralnego. Już w ten poniedziałek 13 kwietnia to nie będzie pechowy poniedziałek, to będzie poniedziałek pełen pozytywnych wibracji. Właśnie w ten poniedziałek rozpoczynamy tydzień, tydzień z jedynką, pociąg jedynki to będzie, no będzie ten pierwszy wyjątkowy przystanek na naszej tygodniowej trasie, w której to będziemy świętować stulecie programu pierwszego polskiego Radia. A już za chwilę o uwagę poprosimy wszystkich fanów Republiki i nie tylko. W Twojej karminowe słońce się odbija dziś. Każdym słowem melodyjnie drażnisz we mnie każdy zmysł. A ulicę tego miasta i najmniejszy w parku. To dzisiaj pachną intensywnie tak niebezpiecznie piękny świt do mnie. Mów, mów, z słowami wiersze, który znam na pamięć. Mów, mów w ciebie zasłucham. Za oknami tak wyraźnie słyszę cię. a Aglaksony samochodu Zawstydzone milczą dziś Neonani miasto zaświeciło nam Niebezpiecznie piękny świt się odbija dziś i rozwożą już gazety niebezpiecznie piękny świt do mnie mów mów o mnie słowami wierszem który znam na pamięć mów, mów w Ciebie zasłucham Panie Danielu, Andrzej z tej strony. Oczywiście jamniki były bardzo pożyteczne, ponieważ można było z kasety na kasetę nagrać, więc było troszeczkę piracenia w tym czasie, ale też pamiętam, że każde radio miało takie wyjście, które można było podłączyć do magnetofonu kasetowego i nagrać właśnie jakąś audycję z radia czy muzykę. Pozdrawiam serdecznie, słonecznego dnia. Dzięki wielkie panie Andrzeju. Dobrze, że pan wspominał o nagrywaniu z radia. Program pierwszy Polskiego Radia. A no właśnie, bo z jedynki między innymi się nagrywało i właśnie państwa prośba. Proszę, proszę, proszę, pisze pani Agnieszka. Proszę przypomnieć ten test kontrolny z głosem pana Tadeusza. Test kontrolny przeznaczony dla sprawdzenia prawidłowego działania odbiorników stereofonicznych. Kanał lewy. Kanał prawy. Prawy, lewy, prawy. Wy się nagrywało, z radia się nagrywało Na przykład Republikę Ten numer za chwilę w całości, a pojawił się zupełnie nieprzypadkowo. Szanowni Państwo, mamy naprawdę coś wyjątkowego, bo skoro dziś tyle o muzyce, na no w sygnałach mówimy o nośnikach, o odtwarzaczach Ciekaw jestem, kto z Państwa słucha jeszcze. No, myślę, że są tacy, którzy słuchają płyt. Przed chwilą mieliśmy naszego słuchacza, płyt CD. A kto je jeszcze kolekcjonuje? O, widzę, że jest Ula razem z nami. Ula Ula Kaczyńska, która się wybiera do Katowic e, razem z Marcinem Wojciechowskim. Ty kolekcjonujesz płyty CD? A, to jest bez słuchaj, to jest bez sensu, bo nie ma sensu, żebyś ty kiwał, bo ludzie tego nie widzą, nie słyszą. Dobrze, ula do nas wchodzi, a ja Państwu już yy, tłumaczę o co chodzi z Republiką. To jest naprawdę coś ekstra. Wydawnictwo Polskiego Radia i Warner Music Poland w audiofilskiej jakości dźwięku na nośniku Super Audio CD. 8285 Republiki to jest muzyczny dokument fenomenu, który na zawsze zmienił oblicze polskiego roka. Ula się z tym zgodzi, prawda? Słuchałeś Republiki? Oczywiście. No, kto, z nas... Kto, nas nie, kto z nas nie słuchał? Tak. tak. Tych urodzonych w latach 70 W połowie lat 70 Pozdrawiam bardzo serdecznie. A gdzie ty się wybierasz? A jadę, panie, daleko. Na południe, do, na, na Śląsku. Kanapki wzięła? Wzięłam, mogę mm -hmm. Ci pokazać. A z czym masz? Z awokado i z musztardą. Myślałem, że jajko po prostu otworzysz pociąg. Marcin weźmie jajko, tak żeśmy się umówili. Będziemy jechać. On Air Music Awards, druga odsłona nagród, największych mhm. nagród branży radiowej. Będziemy, mam nadzieję, godnie mhm. reprezentować jedynkę. Będziemy wręczać nagrody, będziemy opowiadać o tym, dlaczego nasza stacja jest tak super mhm. fajna. No i mamy do tego czas antenowy, telewizyjny, bo będzie można nas też obejrzeć dzisiaj w telewizji. 20.50 startuje transmisja. Mogę powiedzieć gdzie? No pewnie. TVN. No i dobrze, w takim Tam razie... też będziemy. Będziecie w takim razie. Słuchaj, mam taką prośbę. Jak będziecie już w drodze, możemy się połączyć? Między jajkiem, a kanapką na pewno damy radę. No to w takim razie uważajcie na siebie. Razem z Marcinem do usłyszenia po 8.30. wracając, szanowni Państwo, do tej wyjątkowej płyty na nośniku Super Audio CD. Audiofile pewnie wiedzą, o co chodzi. To wydawnictwo zawiera takie ikoniczne piosenki jak Kombinat, Sexy Doll, Telefony czy biała flaga. I teraz mamy jedną płytę dla kogoś z Państwa. Zdobędzie ją ten, kto pierwszy zadzwoni pod numer, spokojnie, spokojnie, spokojnie, pod numer 22-139-2202 i nagra się w naszej automatycznej sekretarce i pytanie, co trzeba zrobić? Trzeba podać w kolejności utwory od najdłuższego do najkrótszego. Kombinat, seksidol, telefony i biała flaga. Od najdłuższego do najkrótszego kombinat, seksidol telefony i biała flaga który najdłuższy, który najkrótszy 22 139 2202. to sobie można teraz sprawdzić przy okazji ile mają telefony eee, kolejność, no właśnie od najdłuższego do najkrótszego utworu kombinat, seksidol, telefony i biała flaga czekam na telefony zadzwonił? Kto zadzwonił? No pan zadzwonił. Sexy telefony i zapomniałem. Pozdrawiam. No to ja Państwu przypominam. Eee, tak, trzeba podać, bo tak mówiłem Państwu właśnie o czterech utworach Republiki, które znalazły się na tej super płycie Super Audio CD Republiki 8285 No i są tam m.in. te cztery flagowe, niemalże nomen omen, bo i biała flaga, i telefony, i seksidoli, i kombinat. I państwo mają podać w kolejności utwory od najdłuższego do najkrótszego. Czyli tak, który na pierwszym miejscu, który na miejscu drugim, trzecim i czwartym. Biała flaga, telefony, i kombinat. Który najdłuższy, który najkrótszy. Trzeba podać w kolejności 22-139-2202. A skoro widzę Agatę Kądzińską w naszym studiu, to jedyne skojarzenie, jakie przychodzi mi do głowy muzyczne, to jest takie. Gadające głowy rozgadane wargi wciąż Gadające głowy Jadowita zębężnią, jadowita ślima, klej się do nóg i brąk. Gadające głowy rozgadane wargi wciąż Gadające głowy wy... Agata kondzińska jest z gazetkami. Gadające głowy to będą u nas po godzinie 7:15 15. Jedna gada... A nie, moja druga będzie. <głos> to to, tak. to, to co będzie monolog w takim razie? Jeszcze, jeszcze ludzie, którzy będą tego słuchać za szybko. No I tak. przed. Odbiornikami. No pewnie, to właśnie, że tak. Tak Do tego oczywiście bardzo zapraszam. A co w tych gazetkach, o których śpiewał no, nie pan czy nie ma dobrych wiadomości znów. No. Co się no, więc, stało? No nie, wiem, no nie wiem, nie wiem, co mam ci, co mam ci tutaj oświecić no, świcie Pani zawsze przynosić. przychodzi i pani tak. nie ma nigdy dobrych wiadomości. Ja no. też jestem bardzo rozczarowana swoją postawą i popracuję nad poprawą. Ale to jest niemożliwe, żeby w, w gazecie... Bo niby jest rozejm, no. patrz. No niby no, jest. jest. No, i no, trzeba tak. się cieszyć. no. Tak, ale no. na ile on jest trwały? A na ile to przetrwa? I wszyscy odtrąbili sukces, ale tak właściwie kto co zyskał? I na przykład Rzeczpospolita pisze, no bardzo złą informację. No są tacy, którzy zyskiwali, tam jak, jak tak poszła ropa w nagle w górę albo nagle w dół, to zyskiwali ci, którzy mieli akcję No ale to na nie górę. będziemy im zazdrościć. Nie, pewnie, nie. Nie. No i na przykład Rzeczpospolita pisze, że gdyby, gdyby ta wojna się utrzymała i jednak potrwała trzy miesiące, to Polska jest w gronie tych krajów najbardziej zagrożonych recesją. Obok Egiptu, Pakistanu i Rumunii. Nasza gospodarka już bardzo na tym traci. Głównie transport oraz produkcja przemysłowa. Więc tutaj... I nie ma dobrych wiadomości. No nie ma dobrych wiadomości. Bardzo się staram. Łukaszenka szykuje wojsko, proszę pana. Wczoraj to ogłosił. Osie... 500 tysięcy e, chce mieć rezerwistów w armii. Ja I ja to szabę. wszystko. I to... No taki nie jest to wielki kraj mhm. chyba, Nie. I to wszystko, kiedy Rosja rozstawia tam swoje przekaźniki, jak wiemy, stacje przekaźnikowe, które kontrolują ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. No bardzo się staram. No, żeby... już, no niestety, no Dobra, i... to ja pani odbieram głos w takim razie. Jedynka polskie radio. To my umawiamy się następnym razem, jak pani wpadnie w czwartek przed godziną siódmą, to muszę mieć jakieś dobre wiadomości. A mogą być archiwalne gazety? Nie, nie, nie. Tak, absolutnie nie. To może nasz gość będzie miał jakieś dobre wieści. Ja bym bardzo się postarała i zapytam o to Wojciecha Koniecznego u senatora Lewicy. Agata Kądzińska zapyta w rozmowie dnia o godzinie 7.15. Do 7.00 zostało dokładnie 7 minut. To jest polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja. 100 lat razem. To nie do uwierzenia, a jednak prawda.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 Autopromocja. Reklama. Panie Paskalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 przed mikrofonem Jakub Domaracki zapraszam. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej ósemce w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Marymącka w kierunku zachodnim. Zakorkowana jest także Krajowa Siódemka przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek, a podobnie Krajowa Sześćdziesiątka-Jedynka pomiędzy Zegrzem a Legionowym. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim zdecydowanie wolniej jedzie się na trasach dojazdowych do Krakowa, zwłaszcza od strony Skarżewskiego. Kawiny, Myślenic i Wieliczki, a także Sandomierza, Proszowic, Miechowa i Olkusza. Podobnie jest na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Bielany w kierunku Balic oraz na drodze krajowej nr 75 przed Nowym Sączem od strony Brzeska. A teraz wieści od Państwa. Słuchamy. Taki apel przez toga dla mobili jadących przez Niemce autostradą numer 9 w stronę Berlina. Koledzy, koleżanki, uciekaj, uciekajcie z autostrady. Ostatnim zjazdem 282, bo tam dalej przed czwórką jest poważny wypadek. Tam z kawarydzy kolega uderzył, niestety co długo, bo to długo. Pod pozdrawiam. Coraz większy ruch na trasach pomorskich, chociażby na trasie ekspresowej S6 pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk-Południe w obu kierunkach, także na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim, a samym Gdańskiem oraz na drodze krajowej numer 6 niedaleko Lęborka. Na obwodnicy Gdańska także już spore spowolnienia obserwujemy pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce, a Gdańsk-Port. 22 513 11 11 to nasz numer. Niezmiennie czekamy na wieści od państwa.